Witamy Państwa serdecznie w Wieczorze Płytowym. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a w studiu Krzysztof Dziuba i Tomasz Szachowski. Atmosfera przedświąteczna, yy, muzyka, której Państwo słuchają w ogóle w programie drugim, taka coraz bardziej kontemplacyjna, wyjątkowa, tak powinno być co roku i tak jest. Zastanawialiśmy się, jaki program powinien mieć dzisiejszy wieczór płytowy, tak, żeby było też coś specjalnego i chyba tak będzie, zwłaszcza w części pierwszej. Część pierwsza wspomnienie dla wielu słuchaczy, tych starszych, którzy pamiętają Czesława Niemena i pamiętają Sławomira Kulpowicza. Muzycy wydawało się działający na przeciwległych biegunach sceny muzycznej, a jednak coś ich połączyło. Pomysł, który wydawał się dosyć karkołomny, ale został zrealizowany i dziś słuchać będziemy wspólnego nagrania tych artystów z płyty, która jest trudno dostępna. O wszystkim pobie Krzysztof. Tak, jeżeli chodzi o dyskografię Czesława Niemena, choć on tutaj może jest na drugim miejscu, bo główną postacią jest Sławomir Kulpowicz. No ale jest to jednak rzeczywiście pozycja mało znana, gdzieś tam często pomijana i, i rzecz jasna niełatwo dostępna, tak jak powiedziałeś. Rzecz wznowiona owszem na kompakcie, który teraz nie jest tak łatwy do zdobycia, płyty nie ma w streamingu, no a dzisiaj z nami jest to pierwsze winylowe wydanie polskich nagrań z 1987 roku, a mowa o albumie Samarpan, Pan Sławomira Kulpowicza i Czesława Niemena. To zresztą nie jedyni muzycy, którzy pojawiają się na tym albumie, bo mamy tu cały znakomity zespół. To wszystko spięte filozofią, wrażliwością kultury Indii, mantry medytacja, trans, ale też pewna jakaś nowa jakość, którą udało się muzykom uzyskać, połączenie różnych języków. Też mam wrażenie takie nietypowe dzieło muzycznego new age'u yy, i też niedoceniane w polskiej dyskografii. 87 rok, także pojawią się tutaj brzmienia syntezatorowe, syntetyczne. Pojawią się brzmienia instrumentów tradycyjnych, między innymi tabli, tambury, a także Gamelanu, Co ciekawe, który nie pochodzi z Indii, ale z Indonezji, aczkolwiek Indonezja to jest kraj, którego kulturalne korzenie właśnie wynikają, są zakorzenione w kulturze Indii. Za chwilę będziemy temat kontynuować, tylko wcześniej oczywiście informacje o tym, jaka płyta zabrzmi w części drugiej. To będzie czysty jazz w wykonaniu najwyższej klasy solistów, których znamy z rozmaitej działalności mm, solistycznej, z tego, że prowadza, prowadzili własne zespoły. A tutaj zebrał ich Gary Barton, jeden z najwybitniejszych, a może najwybitniejszy wibrafonista, którego znamy z własnych zespołów, z duetu z Czekiem Korią, między innymi. A tutaj zebrał na jedno nagranie. Pata Mechini, Chica Corrie, Hollanda również, prawda? Więc, yy, więc to jest taki kwintet mistrzów, którzy również dołożyli do repertuaru swoje własne kompozycje, ale te kompozycje nie dominują. Powiedziałbym, to co jest najważniejsze, to jest wirtuozeria absolutna, jeśli chodzi o improwizację, o interakcję, czysty jazz i kropka. Natomiast jeśli jeszcze mogę dwa słowa powiedzieć wracając do pierwszej płyty, to oczywiście Sławomir Kulpowicz jest postacią no, niestety już historyczną, bo zmarł przedwcześnie mając niecałe 60 lat. Yy, bardzo pięknie rozbijała się ta kariera. Prowadził własne zespoły i trio, i słynny The Quartet, i pracował ze Zbigniewem Namysłowskim i z Tomaszem Stańką. Yy, to był bardzo dobry fortepian. W jakimś momencie zaczął, może nie tyle wzorować się i inspirować pianistyką McCoy-Tainera. Proszę zwrócić uwagę, Tainer jest jedynym z wielkich pianistów ryzowych, który nie grał z y, Milesem Davisem. Natomiast grał przez wiele lat z Johnem Coltrane'em. I tutaj to, to pokrewieństwo, powiedziałbym, że też inspiracja jest całkowicie naturalna, ponieważ później, w ostatnich latach już w swojej działalności z Kulpowicz Kulpowicz zatknął się z Ellis Coltrane i jakby ten duch Johna Coltrane'a, yy, powiedziałbym, był obecny w jego działalności, również tej amerykańskiej czy zagranicznej. Także ja bardzo dobrze wspominam Sławka, miałem okazję z nim wielokrotnie rozmawiać. On był, powiedziałbym, taki w stosunku do dziennikarzy dosyć twardy, bezkompromisowy. Yy, trzymał się własnych zasad, jakby oczekiwał od nas, powiedziałbym, maksymalnego zaangażowania i, i, i, i wiedzy, prawda? To nie było tak, że podoba mi się, czy nie podoba. Nie, spróbuj wejść głębiej w tę muzykę, ponieważ ja nad nią sporo pracowałem. Jest to jakiś wynik moich przemyśleń i to była postawa, powiedziałbym, absolutnie okej. Okay. No, wspomnienia są bardzo różne, takie zupełnie, ponieważ Ponieważ też polityka nam czasem towarzyszy. Ostatnio była okazja na Festiwalu w Bielsku Wspomnienia Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu z roku z 13 grudnia 1981 roku, kiedy nas wszystkich zastał tam stan wojenny i grupa The Quartet w pełnym składzie. Mieliśmy okazję przez wiele godzin, że tak powiem, przebywać w zupełnie irracjonalnej sytuacji. Też pamiętam Sławka z tego okresu, bo była okazja po prostu do bardzo, bardzo długich i owocnych rozmów. A my przeniesiemy się do roku 1987 i wspomniana przez Ciebie Alice Coltrane wydaje mi się, że jest tutaj kluczowym nazwiskiem. W, w przypadku tego nagrania, którego dzisiaj posłuchamy, Samar Pan, y, muzyka hinduska, hinduska mantra no, rządzi tutaj y, tą muzyką, tą narracją muzyczną. Y, to jest też wynik różnych, nie tylko muzycznych doświadczeń Sławomira Kulpowicz, ale także jego podróży. To jest muzyk, który przecież podróżował do Indii, tam występował, nagrywał muzykę z tamtejszymi artystami. W zeszłym roku y, też w Niedzielę Palmową słuchaliśmy płyty Sławomira Kulpowicza nagranej z siódziatem Kanem. Nie wiem, czy pamiętasz to, Oczywiście. Był. W pierwszej części z kolei słuchaliśmy zespołu Popolwu i Hosjanna Mantra, y, tego krautrokowego niemieckiego ujęcia y, tego, tej filozofii i, i Indii. No a dzisiaj y, mamy polską propozycję, y, bardzo oryginalną ze Sławomirem Kulpowiczem, no i z tą drugą postacią, postacią Czesławem Niemenem. Skoro o Kulpowiczu powiedziałeś, no to powiedzmy też kilka słów o Niemenie, który przecież tutaj w 87 roku jest zupełnie innym artystą niż Niemen z lat 60, prawda? Niemen lat 60 głos epoki, silny, rozpoznawalny, no, od pierwszego dźwięku emocjonalny. Tutaj usłyszą Państwo Czesława Niemena nieco powiedziałbym skrytego. Ten głos jest bardziej na drugim planie. Zaprasza do jakiegoś takiego wewnętrznego doświadczenia. Nie traci siły, ale jest bardziej może nie narzędziem ekspresji, tylko nośnikiem pewnej idei, prawda? Tego, co chce przekazać ten prosty tekst tak naprawdę. Bo każda z kompozycji zawiera teksty quasi mantrowe. To są, mm -hmm. tylko, to są tylko proste zdania, prawda? bardzo krótkie. Nawet jeden utwór, Ananda, druga kompozycja z pierwszej strony, to w ogóle jest hinduska mantra w oryginale, wykonana przez Niemena, a także, co ciekawe, przez Sławodmira Kulpowicza, który w tym utworze wyjątkowo udziela się wokalnie na samym początku. Tak więc mamy do czynienia z bardzo oryginalną pozycją w polskiej dyskografii lat 80., ale w zasadzie to przedsięwzięcie nie jest jedynym tego typu w historii polskiej muzyki, no bo piszą Państwo tutaj o takich zespołach jak choćby Osian, o zespołach, które czerpały z różnych tradycji pozaeuropejskich. Osian to jest świetny strzał, i myślę, że można zapytać naszych słuchaczy, jakie inne płyty z takiego nurtu, nurtu, który patrzy, gdzieś daleko na wschód, na, filozofii, na filozofię wschodu, na filozofię Indii. Jakie płyty z naszego polskiego podwórka wskazaliby państwo? Jakich artystów? Jesteśmy mm -hmm. ciekaw. Wieczór płytowy atpolskieradio.pl Zapraszamy też na nasz Facebook, czyli Facebook komu kośnik dwójka Wieczór płytowy. Dla mnie nadal postacią zagadkową, postacią nieodgadnioną jest Czesław Niemen. Wydaje się, że na ten temat, czy na temat tej postaci powiedziano wszystko, że jest to oczywiste, bo ta twórczość jest przypominana, ta twórczość jest obecna na płytach, a jednak wydaje mi się, że ten znak zapytania pozostaje i yy, im więcej czasu upływa od śmierci artysty, wydaje się, że ten obraz jest jeszcze bardziej skomplikowany, niedopowiedziany. No bo jak ktoś powie, załóżmy, ktoś powie piosenkarz, no to niedobrze to brzmi, prawda? Ale jak ktoś powie wokalista rokowy, to też nie jest do końca, prawda? Jak ktoś powie Bart. Prawda? Ktoś, kto śpiewa rodzaj poezji śpiewanej, no bo tak jest rzeczywiście w twórczości niemala. Też jest to obraz niepełny, kompozytor, bardzo ciekawy, prawda? Gdzieś zawieszony między błyskiem geniuszu, a Powiedziałbym takim, proszę mnie dobrze zrozumieć, taką postawą Nikifora troszkę, amatora odkrywającego muzykę współczesną, prawda? Więc postać bardzo złożona, rozpoznawalna natychmiast, prawda? I wydaje mi się, że tutaj on gra jeszcze jedną ze swoich ról. Jest trochę w cieniu, jest na, a może na drugim planie nie, prawda? Ale nie jest gwiazdą tego nagrania. I pięknie Powiedział mu, z tej roli się wywiązuje. No, powiedziałeś, muzyka hinduska, czy wpływy wschodnie. Tu też trzeba dodać, to też jest temat do dyskusji, że to jest taka trochę... Uproszczona polska wersja, zarówno jeśli chodzi o Osian, jak i chodzi o te próby. To znaczy, jest to bardziej symetryczne. To jest nie może być doskonałe, bo musieliby być muzycy, prawda, z tamtej strony. Zresztą Sławomir Kulpowicz otaczał się, przyjaźnił się z muzykami oryginalnymi pochodzącymi z Indii, prawda, którzy no, wnosili ten autentyk. Tak, i na, i na to jest miejsce w dyskografii Sławomira Kulpowicza, prawda. Tutaj jednak chodzi o coś innego. Nie powiedziałbym, że po kompromis, może bardziej odnalezienie pewnej formuły, nowej formuły jakiegoś innego języka, który łączy różne style. No bo pierwszy utwór, świetny transowy numer new age'owy bym powiedział prosty, z elektroniką harfą, która mi przywodzi na myśl wiele ambientowych new ageowych właśnie kompozycji choćby z mojego, że tak powiem że tak powiem mojego, czyli japońskiego podwórka Takashi Koku, bo bardzo mi ta harfa przypomina jego kompozycję, No ale z kolei już drugi utwór Ananda, czyli ta, indyjska mantra z Coltrane'owskim saksofonem. I to, to jest już zupełnie inny świat. Janusz Smyk chyba gra, tak, prawda? Tak, tak. Świetny saksofonista. On błysnął w jakimś momencie na kilku festiwalach polskich. Proszę zwrócić uwagę na siłę jego saksofonu, siłę jego instrumentu, właściwie porównywalną tylko z saksofonem Tomasza Szukalskiego, mm. prawda? Więc tu jest świetnie dobrany skład, dobrane instrumenty. Ja bym jeszcze na broniąc, powiedziałbym takiej postawy, słowo uproszczone, jest niedobre, no ale takiego, takiej adaptacji dla polskiej sceny, powiedziałbym, że muzycy, czy Sławek Kulpowicz musiał mieć na uwadze polskiego odbiorcę, prawda? Możliwie szerokiego. To nie, była, to nie był eksperyment skierowany dla koneserów niewielkiej grupy, którzy studiują skalę, prawda, którzy są etnografami i tak dalej. Absolutnie nie. To miało być, to miał być przekaz do wszystkich. I chyba, i, chyba, I chyba to się sprawdziło. I mówiliśmy jeszcze o niemenie skrytym gdzieś tam w cieniu, no, To trochę wynika z idei, która kryje się za tytułem tej płyty. Samarpan w sanskrycie od, oznacza oddanie, odsyła nas do jednego z kluczowych pojęć filozofii Indii, czyli rezygnacji z ego, powierzenia siebie czemuś większemu. No i w tym sensie muzyka Kulpowicza i Niemena nie jest ekspresją ja, ja nie stoi tutaj w środku, ale raczej próbą jego rozpuszczenia, tak? wejścia w stan skupienia, obecności pewnej modlitwy. Powiedzmy jeszcze, że płyty są rzadkością, prawda? Nie jest, na, na, na portalach nie jest łatwo zdobyć y, streaming, y, płyty są, jeżeli są oferowane, to za spore pieniądze. Także my będziemy słuchać z egzemplarza Krzysztofa, który no, ma swoje lata. I, I jest nie. bardzo, bardzo autentyczny powiedział. Nawet do tego stopnia, że może przeskoczyć w pewnym momencie, yy, czy nie. Tak, na, na niektórych gramofonach przeskakuje. Sprawdziliśmy yy, ten fragment, który na moim przeskakuje tutaj na dwójkowym. Na szczęście nie, przynajmniej przed emisją audycji to się nie wydarzyło. Zobaczymy jak będzie w trakcie słuchania. Yy, Sławomir Kulpowicz, Czesław Niemen, płyta Samarpan, Pierwsza strona i trzy kompozycje. Symetrycznie ułożona jest ta płyta, trzy razy dwa. Mohindar do słów Sławomira Kulpowicza. Mohindar, czyli wojownik, wielki Indra, zwycięski. Następnie wspomniana mantra, Ananda do słów oryginalnej mantry. Tutaj usłyszymy, jak wspominałem głos Kulpowicza. Ananda, termin oznaczający błogość, najwyższą radość, zadowolenie lub rozkosz. I i kompozycja trzecia, która zamyka tę stronę i to będzie powrót właściwie do atmosfery tej pierwszej kompozycji, bo druga to jest wspomniany głos Coltrane'a, ten saksofon, te klimaty, Alice Coltrane też. No i trzecia kompozycja Song for Ma do słów Sławomira Kulpowicza również. No i wymieńmy skład, który pojawia się na tym albumie. Czesław Niemen śpiew, Janusz Smyk saksofon, Anna Faber Harfa, Witold Szczurek, kontrabas, Krzysztof Przybyłowicz, instrumenty perkusyjne, podobnie Krzysztof Zawadzki, Jerzy Pomianowski, gr grający na tabli i tamburze i Sławomir Kulpowicz, grający na syntezatorze, a także gongach. Te gongi to są właśnie gongi z indonezyjskiego gamelanu wypożyczonego z ambasady Indonezji w Warszawie. Samar Pan, strona pierwsza. Yeah. Marpan, czyli płyta Sławomira Kulpowicza z gościnnym udziałem Czesława Niemena. Rok 87. Za nami pierwsza strona tego albumu, a na niej trzy kompozycje: Song for Mohindar, Ananda i przed chwilą Song for Ma. Sesja ze stycznia 87 roku, dokładnie 5-24 dzień stycznia, studio polskich nagrań. Reżyseria nagrania Andrzej Sasin, operator dźwięku Andrzej Lupa. No i muzycy, wyborowi muzycy Czesław Niemen, śpiew, Janusz Smyk, saksofon, Anna Faber, harfa, Witold Szczurek, kontrabas, Krzysztof Przybyłowicz, instrumenty perkusyjne, Krzysztof Zawacki, również instrumenty perkusyjne, Jerzy Pomianowski, tabla, tambura i Sławomir Kulpowicz, grający na syntezatorach, gongach, no a także śpiewający mantrę. Ananda. Muzycy zebrani z różnych, powiedziałbym, szuflad, prawda? To jest też jakiś pomysł, żeby stworzyć nową formułę brzmienia i pozbierać różne stylistyki i to się udało. Niemen w nietypowej roli wywiązał się znakomicie, prawda? Jako zaproszony wokalista jako tło, nawet chwilami tak można powiedzieć. No, ciekaw jestem, jak Państwu podoba się to nagranie po latach. Wydawało się, że wszystko wiemy o dokonaniach Sławka Kulpowicza, a jednak dobrze, Krzysztofie, że wydobyłeś z Lamusa, że tak powiem, tę płytę. Warta przypomnienia. Ale I... znają, znają Państwo, nasi słuchacze, na no, doskonale. Pozdrawiam między innymi pana Piotra, który dzisiaj... Jest z nami, a wczoraj jeszcze wysyłał do nas fragment recenzji tej płyty, która ukazała się na łamach magazynu muzycznego w grudniu 1987 roku. Recenzję napisał Sławomir Gołaszewski. Pisząc o tej płycie, tak, pozwolę sobie zacytować fragment, bo dotyczy on tej muzyki, tych utworów, które przed chwilą wybrzmiały. Ananda jest jedną z wersji historii Johna Coltrane'a. W klamorach oryginalnej mantry indyjskiej umieszcza Kulpowicz Coltrane'owski saksofon, a rozbrzmiewająca w tle harfa obrazuje strumień czasu, niepowstrzymany w swym biegu, a jednak zatrzymany na chwilę przez Traina. Song for Ma to swingowa ballada pełna liryzmu i zadumania, której tekst jest wyraźnym odbiciem jungowskiej animy. Jej dopełnieniem jest Samar Pan, Nawiasem mówiąc, tej kompozycji posłuchamy za chwilę, bo ona otwiera drugą stronę albumu. To fragment tej recenzji Sławomira Gołaszewskiego z magazynu muzycznego. A ja jeszcze, skoro przy recenzjach jesteśmy, to dodam, że ten album trafił również w ręce jednego z zagranicznych blogerów muzycznych, który od no już kilkunastu lat na swoim blogu Font Sound odkrywa mało znane płyty z różnych obszarów. Przede wszystkim z obszaru muzyki ambientowej, new age'owej, elektronicznej. To jest Diego Olivas, który na swojej stronie recenzuje. Jest tam zaledwie kilka polskich płyt, no ale właśnie wśród nich jest ta mało znana. No właśnie on odkrywa takie skarby. Niewątpliwie z perspektywy słuchacza z zagranicy, no to musi być coś absolutnie nieznanego. I Diego Liwas pisze o tej płycie tak. Gdy tabla, saksofon i harfa dopełniają całości aranżacyjnie, dystans między twórczością Sławomira Kulpowicza a aśramową muzyką Alice Coltrane okazuje się zaskakująco niewielki. W czasie, gdy jazzowi ortodoksi dosłownie wyśmiewali i ignorowali wszystko, co Alice stworzyła w tamtych latach, pojawił się młody polski muzyk, który zlekceważył głosy krytyków i dostrzegł w tej muzyce ogromny potencjał. Mając to w pamięci, głęboko wierzę, że Samar Pan również ma szansę wyjść z cienia. Jak to mówią Prorok potrzebuje tylko jednego wyznawcy. To jest bardzo ciekawy temat, który oczywiście jest na inną okazję, inną audycję, ale wydaje mi się, że tu o to chodzi. Jeśli chodzi o Alice Coltrane, nie tylko zresztą o nią, ale pewien gatunek artystów, którzy zaczynają żyć w większym stopniu ideą, pozostawiając na boku sprawy warsztatowe, sprawy technikaliów muzycznych, nie wiem, skal, harmonii i tak dalej, tak dalej. Idea wysuwa się na pierwszy plan i czasem rozdziew między treścią, ideą, przesłaniem jest zbyt duży w stosunku do do właśnie tej części muzycznej, która powinna udźwignąć ciężar słów czy ciężar przesłania. I często tak, nie, tak się nie dzieje. Potrzeba wtedy zgromadzić zespół czy muzyków, którzy udźwigną tę ideę, prawda? I w jakimś momencie Alice Coltrane doświadczyła tego problemu. Nie tylko zresztą ona. Większość muzyków awangardowych, tych stricte awangardowych, prawda? Którzy w jakimś momencie no, sam Ornette Coleman, który dużo mógł powiedzieć, czy zasugerować pewne przesłania, idee również odbiorcom, jak to nazwać, w jakim kierunku to podąża. Tymczasem muzycy, wśród nich m.in. Miles Davis, no, pytali, no dobrze, ale jak to się przekłada na czysty, powiedziałbym, obiektywny język muzyki. To się nie do końca przekłada. Przepraszam, że ja o tym mówię, ale w przypadku Ellis Coltrane tu, tu jest taki problem, czy mógłby być taki problem. Dlatego Sławek wydaje się, że był bardzo pomocny w tych, w tych działaniach. Zresztą on tam się zadomówił, prawda? W Los Angeles grał. Znalazł się w orbicie muzyków kultywujących tradycję Johna Coltrane'a, tego późnego okresu który nie był doceniany albo był podważany. Nawet sam McCoy w jakimś momencie powiedział i ja już to ona nie rozumiem, ja już nie mogę z nim grać, bo nie wiem o co mu chodzi, prawda? Ciekawy temat, powiedziałbym wykraczający poza sprawy czysto muzyczne. Zwracamy też uwagę na kwestie aranżacyjne tego albumu tej muzyki. To rzeczywiście no, wynika z tej inspiracji Alice Coltrane, no, obecność harfy przecież. To, to jest absolutnie oczywiste. No ale są instrumenty tradycyjne. Pojawia się tabla tambura, na której gra Jerzy Pomianowski. Też na tabli zagra w ostatnim utworze Muhammad Kamaluddin. No i pojawiają się gongi. Gongi, które wypożyczyli muzycy z ambasady Indonezji w Warszawie. Ja tutaj dodam tylko krótko na marginesie, że Indonezja, no ogromny kraj położony na kilkunastu tysiącach wysp, wysyła w różne rejony świata do swoich ambasad właśnie zestawy instrumentów, swoich dworskich orkiestr określanych mianem właśnie Gamelanu. Czym jest Gamelan? Gamelan to jest orkiestra złożona z tak zwanych idiofonów, czyli najprościej mówiąc instrumentów, w które się uderza. Są to instrumenty wykonane najczęściej z brązu, z podstawą wykonaną z drewna. Mamy tam instrumenty sztabkowe, uderzamy sztabki, no i są też gongi, gongi, które właśnie tutaj się pojawiają, gongi zawieszone na sznurach. Co ciekawe jeszcze, bo mówimy o roku 87, na tych instrumentach grali różni artyści polscy. Mówię akurat o tym zestawie, który został wypożyczony. Przez ambasadę Indonezji w Warszawie. Otóż w tamtym czasie istniała grupa warsztatowa, do której uczęszczał między innymi polski kompozytor muzyki współczesnej Jarosław Kapuściński. Dziś może już nieco zapomniany, bo on też opuścił Polskę, ale w latach 80. uczęszczał do, do, do tej grupy warsztatowej i nawet stworzył kompozycję, która inspirowana jest tymi brzmieniami, bo też trzeba dodać, że gamelan strojony jest w specyficzny sposób. To są dwie skale. Skala siedmiostopniowa Pelok i skala pięciostopniowa Slendro. No i Jarosław Kapuściński stworzył kompozycję tutaj w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia na komputerowy gamelan. Pojawia się tam fortepian, w pewnym sensie przestrojony do tych skal indonezyjskich, gamelanowych kompozycja nosi tytuł Dziataju i powstała w tym samym roku, co płyta Samar Pan Kulpowicza w 87 No Krzysztofie, dziękuję za pierwszą część wspaniałego wykładu. Sam zamieniam się w słuch, tyle wiesz <grym> na ten temat. Myślę, że to jest ciekawe. A ja tylko dodam na marginesie, że Proszę Państwa, instrumenty są klasyfikowane, należą do różnych grup prawda, i to y, trochę zależy od tego, w jaki sposób są wydobywane dźwięki. I mimo, że są to instrumenty temperowane, w tym sensie, że y, reguluje się wysokość dźwięku, czy też te sztabki, o których Krzysztof mówi, one są specjalnie dobierane, czy też wyważane, czy też... Y, y, wycinane w taki sposób, żeby miały dokładnie taki, a nie inny dźwięk. Ale są to instrumenty, które według mm, klasyfikacji są zaliczane do instrumentów perkusyjnych. Podobnie jak wibrafon, który będzie królem mm, płyty w części drugiej, Gary Bartona. To, to nie jest instrument temperowany, tylko instrument, to jest właśnie perkusja. Co ciekawe, że na studiach wyższych, prawda, ktoś taki jak Czesław Bartkowski, czyli wybitny perkusista, jeżeli przechodzi całe studia, to musi przejść również naukę na tych właśnie instrumentach, czyli umieć zagrać, prawda, nie tylko czysty, suchy, powiedziałbym taki wyalienowany od dźwięków y, odgłos, y, bębna, czynela, prawda i tak dalej, tylko trzeba zagrać na, na vibrafonie albo na jakimś ksylofon, prawda, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, bo wydawałoby się, że to nie są instrumenty perkusyjne, są. A swoją drogą w gamelanie są instrumenty bardzo przypominające wibrafon, y, też z rurami rezonującymi, które znajdują się pod sztabkami, w które się uderza. Są to oczywiście, no, że tak powiem, mniej doskonałe instrumenty, bo tam trzeba tłumić te, te brzmienia za każdym razem po uderzeniu danej sztabki. Trzeba od razu palcem hamować to wybrzmienie, żeby nie rezonowało z kolejnym dźwiękiem. Ale mniejsza o to, myślę, że do Indonezji jeszcze powrócimy. Zresztą nieraz gościliśmy w tym kraju także w wieczorze płytowym, słuchając m.in. Roka Progresywnego z Indonezji. Dzisiaj yy, Polska, yy, późny PRL, no i wizyta, tak naprawdę nie w Indonezji, tylko w Indiach, bo to tam chcą nas zabrać muzycy ze Sławomirem Kulpowiczem na czele. Strona druga albumu Samar przed nami. Zaczynamy od kompozycji tytułowej, następnie The Only, The Only Prayer i kończymy Song for Harpreet, w której pojawi się gościnnie grający na tabli Muhammad Kamaluddin. Samar Pan, część druga. Sama Pah, Sama Pah, It's a